Ponieważ druga połowa XII wieku była okresem ostrej walki między kościołem a monarchami, w walce tej zaś dostojnicy kościelni, także już w Polsce, szafowali nader często karami kościelnymi, zwłaszcza klątwą, więc nie powinno dziwić, że nie inaczej wyobrażano sobie wtedy postępowanie biskupa Stanisława. Tymczasem nasza znajomość stosunków w XI wieku czyni wersję o klątwie rzuconej na króla przez biskupa krakowskiego zupełnie nieprawdopodobną, a to z kilku powodów. Przede wszystkim pamiętajmy, że Bolesław Śmiały należał do obozu zwolenników Grzegorza VII. Dopiero co przeprowadzał z legatem papieskim reformę organizacyjną kościoła w Polsce, dopiero co otrzymał od papieża koronę królewską. O poglądach biskupa Stanisława nic nie wiemy. Jeżeli jednak, jak przypuszczają niektórzy, należałby do obozu przeciwnego, antygregoriańskiego, to nie ważyłby się rzucać klątwy na króla, który w myśl tradycyjnej teorii był pomazańcem bożym. Tym bardziej nie do pomyślenia jest, by antygregorianin uznający zwierzchność monarchy nad biskupami mógł zwalniać poddanych królewskich od obowiązku posłuszeństwa. Przecież obóz antygregoriański uważał analogiczny krok papieża za pozbawiony podstaw prawnych. Klątwę na króla mógł więc rzucić tylko biskup podzielający w całej pełni pogląd Grzegorza VII o wyższości władzy kościelnej nad świecką. Legenda kościelna o świętym Stanisławie uważa też konsekwentnie biskupa krakowskiego za gregorianina. W takim jednak razie byłby on sojusznikiem politycznym Bolesława Śmiałego i trudno by było zrozumieć, jak między nim a królem mogło dojść do tak wielkiego zatargu. Załóżmy jednak, że, jak to niektórzy tłumaczą, współdziałanie Bolesława z papieżem było tylko krótkotrwałą taktyką polityczną króla, któremu zależało głównie na podtrzymywaniu Grzegorza VII w walce z cesarstwem nie zaś na reformie kościelnej. Czy wówczas prawdopodobniejsza by się stała możliwość konfliktu między monarchą a tą częścią duchowieństwa, która chciała dalej pogłębiać reformę zapoczątkowaną zaledwie w okresie wizyty legata papieskiego? Nie bardzo. Następnym etapem reformy w owych czasach musiała być przede wszystkim walka o wewnętrzną karność w kościele i o celibat duchowieństwa. Król nie miał żadnych powodów, by temu się przeciwstawiać. Przeciwnie, reformy gregoriańskie natrafiały na największy opór właśnie wśród kleru, którego swobodę ograniczały. Gdyby jednak z jakichś nieznanych nam powodów wybuchł rzeczywiście zatarg między królem a biskupem o prawa kościoła, to i wówczas gregoriański biskup nie uważałby się za uprawnionego, do sięgania po broń klątwy kościelnej. Zwierzchnikiem kościoła polskiego był bowiem arcybiskup gnieźniński. i w myśl zasad karności kościelnej do niego powinien zwrócić się Stanisław o interwencję. Ale i arcybiskup ostateczne wyrokowanie musiałby zostawić papieżowi. Jednym z głównych postulatów Grzegorza VII była dyscyplina centralistycznie rządzonym kościele i ograniczenie sfery uprawnień arcybiskupów i biskupów. Papież zatwierdzał wybranych dostojników kościelnych i on jedynie mógł ich zawieszać w czynnościach. Podobnie rozumiał Grzegorz stosunek kościoła do monarchów. Papież rozdaje korony i tylko on władny jest odbierać władzę niegodnym królom. Przekreślenie koronacji królewskiej dokonanej za zgodą papieża decyzją prowincjonalnego biskupa byłoby w oczach Grzegorza VII karygodnym wybrykiem. Na przełomie XII i XIII wieku Kościół głosił już inną teorię. Według niej władza duchowna była tak niepomiernie wyższa od władzy świeckiej, że najskromniejszy ksiądz stał ponad najpotężniejszymi monarchami. Wtedy rzeczywiście rozpowszechnił się zwyczaj wyklinania królów przez pojedynczych biskupów, co zresztą przyczyniło się tylko do obniżenia powagi tej kary kościelnej. Sądzimy więc, że opowieść o klątwie rzuconej przez biskupa Stanisława na Bolesława Śmiałego jest takim samym późnym wymysłem jak rzekoma śmierć tego biskupa podczas odprawiania mszy. Co więcej... Wątpimy w ogóle, by spór króla ze Stanisławem miał charakter konfliktu państwa z Kościołem. Gdyby bowiem tak było, Kościół uznałby od razu biskupa męczennika za świętego. W XI wieku nie znano jeszcze długich procesów kanonizacyjnych. Duchowni, którzy ponieśli śmierć za wiarę lub w obronie interesów Kościoła, byli natychmiast zaliczani w poczet świętych. Jeżeli tak się nie stało ze Stanisławem którego kanonizowano dopiero po dwustu prawie latach, na podstawie powstałej stosunkowo późno legendy, znaczy to, że w swym sporze z królem nie występował on wcale jako reprezentant kościoła i że śmierć spotkała go nie jako biskupa, ale z jakichś innych przyczyn. Jakich? Tego wprawdzie ze względu na brak źródeł nie wiemy, ale możemy się domyślać. Biskup Stanisław był Polakiem, przedstawicielem miejscowego rodu możnowładczego. W odróżnieniu więc od biskupów pochodzenia cudzoziemskiego, którzy w Polsce izolowani od społeczeństwa służyli wiernie wspólnym wówczas interesom kościoła i monarchy, Stanisław Zeszczepanowa powiązany był z jakimś określonym środowiskiem możnowładztwa świeckiego i reprezentował jego dążenia polityczne. Możnowładstwo zaś niechętnym już okiem patrzyło na silną władzę królewską. Potrafiło przeciw monarsze intrygować i spiskować, a nawet czasem otwarcie się buntowało. Widocznie bliskie związki biskupa z kolami opozycji możnowładczej ściągnęły nań zarzut zdrady i karę, jaką prawo przewidywało dla lamiących obowiązek wierności królowi. Opozycja biskupa Stanisława. Nie była więc przejawem konfliktu między kościołem a państwem, o czym wtedy jeszcze nie ma w Polsce mowy, lecz stanowiła fragment coraz częstszych buntów świeckiego możnowactwa przeciwko władzy królewskiej. W miarę jak przybywało biskupów pochodzenia polskiego, ten i ów z nich mógł oczywiście solidaryzować się ze swymi bliskimi i przeciwstawiać się swemu panu. Czynił to jednak w imię własnych interesów świeckich, nie zaś jako przedstawiciel Kościoła. Pod tym względem Polska za czasów Bolesława Śmialego i jeszcze przez cały prawie wiek następny różniła się od zachodniej Europy. Tam od wystąpienia Grzegorza VII rosła samodzielność Kościoła i przeciwstawiał się on coraz silniej władzy świeckiej. Ograniczenie wpływu monarszego na mianowanie biskupów sprawiało, że ci ostatni przestali być podporą tronu, stawali się natomiast coraz bardziej posłusznymi wykonawcami woli papieży i reprezentantami dążeń politycznych Rzymu. W Polsce było inaczej. Utrzymywały się tradycyjne uprawnienia książąt, którzy na stolicę biskupie wprowadzali miłe sobie i oddane osoby. Kościół polski zachowywał niezależność od Rzymu i wiele zarządzeń papieskich nie było tu wcale honorowanych. Bez żadnych konsekwencji przeszła próba papieża Innocentego II, aby Polskę podporządkować metropolii magdeburskiej i wobec oporu polskich biskupów papiestwo musiało zaakceptować stan istniejący. Nie przyjmowały się też reformy gregoriańskie, Ksiądz żonaty otoczony gromadką dzieci był nadal normalnym zjawiskiem, choć na zachodzie celibatu duchowieństwa już ściśle przestrzegano. Charakterystyczny dla stosunków kościelnych w Polsce jeszcze w XII wieku jest następujący epizod. W pierwszym roku rządów Bolesława Krzywoustego papież Paschalis II przysłał metropolicie gnieźnieńskiemu Marcinowi Paliusz Arcybiskupi. Przy jego wręczeniu miał arcybiskup złożyć, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, przysięgę wierności papieżowi. Marcin jednakże zdziwił się bardzo usłyszawszy to żądanie i przedstawił sprawę księciu. Ten po naradzie ze swym otoczeniem zabronił arcybiskupowi składania jakichkolwiek przysiąg. Na próżno wysłannicy papieża tłumaczyli, że ta przysięga jest warunkiem otrzymania paliusza, bez Paliusza zaś nie można mieć pełni władzy metropolitarnej, nie wolno wyświęcać biskupów ani zwoływać synodów. Na wszelkie perswazje arcybiskup odpowiadał, że jest obowiązany do wierności swemu księciu i nikomu innemu podobnej przysięgi złożyć nie może. Nawet jeszcze po śmierci Krzywoustego, w początkach rozbicia dzielnicowego Polski, pierwsze próby ingerencji papieskiej w wewnętrzne sprawy państwa, trafiły na zdecydowany opór polskich biskupów. Gdy bowiem po wygnaniu z kraju księcia Władysława II papież wziął go w obronę, a przysłany do Polski legat papieski kardynał Gwido rzucił klątwę na tych, którzy orzeczeniu stolicy apostolskiej się nie poddadzą, cały episkopat polski z arcybiskupem Gnieźlińskim na czele wyrok ten zlekceważył i nie uległ nawet po osobistych napomnieniach papieża. Poczucie suwerenności państwa polskiego było więc aż do połowy XII wieku powszechne w Kościele Polskim i nie jest nam znany ani jeden wypadek z tego okresu, który by świadczył o wpływach jakichkolwiek ośrodków czy instytucji obcych na postępowanie polskiego duchowieństwa. Pod tym względem nie było różnicy między klerem rodzimego pochodzenia i klerem napływowym. Jedni i drudzy uważali się przede wszystkim za sługi państwa. W ostatnich dziesiątkach lat tego okresu książę mógł być za to mniej pewny poparcia ze strony kościoła przeciw opozycji wewnętrznej. Jeśli za pierwszych piastów obcy stosunkom miejscowym biskupi widzieli słusznie swego najpewniejszego opiekuna w monarsze, i starali się wobec tego autorytet Książęcy czy Królewski wynieść jak najwyżej, to w miarę postępów chrystianizacji kraju sytuacja powoli się zmieniała. Możnowładcy, niechętni księciu nie mogli już być podejrzewani o sympatie pogańskie. Byli równie dobrymi chrześcijanami jak dwór Książęcy. Coraz częściej sami patronowali różnym przedsięwzięciom kościelnym, Fundowali kościoły i wyposażali je zarówno pieniędzmi, jak i ziemią. Na najwyższych stanowiskach kościelnych w Polsce zmniejszała się szybko liczba cudzoziemców wypieranych przez przedstawicieli polskich rodów rycerskich. Na stolicy krakowskiej na przykład od czasu biskupa Stanisława zasiadali przez dłuższy czas sami Polacy. Ludzie ci związani z kręgiem społecznym, z którego wyszli, dzielili jego poglądy i w razie ewentualnego konfliktu między swymi świeckimi krewnymi a księciem mogli łatwo zachwiać się w bezwzględnej wierności wobec monarchy. Nie musiało się to zdarzać często. Książęta, obsadzając według własnego uznania stolicę biskupie, zwłaszcza zaś metropolię gnieźnieńską, dobierali przecież kandydatów spośród ludzi wypróbowanych ze środowisk najbliższych dworowi. Jeżeli więc mogła się zdarzyć taka sprawa jak bunt biskupa Stanisława, to w każdym razie nie była ona regułą postępowania biskupów, lecz przeciwnie bardzo jaskrawym wyjątkiem. Typowym przykładem zachowywania się kierowników polskiego kościoła wobec walk wewnętrznych w kraju może być postawa wspomnianego już Marcina, arcybiskupa Gnieźnieńskiego z czasów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Przeżył on kilka wojen domowych, najpierw bunty synów Hermana przeciw ojcu, po śmierci zaś tegoż walkę braci Zbigniewa i Bolesława między sobą. Za każdym razem starał się odegrać rolę pośrednika i zapobiec rozlewowi krwi lub nieprzemyślanej zemście zwycięzców. Za życia Władysława Hermana stał przy nim, także u kronikarza Galla zyskał sobie epitet wiernego starca. Później równie wiernie służył starszemu z synów Władysława Zbigniewowi, aż Bolesław Krzywousty podczas walk z bratem wolał go dla pewności uwięzić. Dopiero po klęsce Zbigniewa podporządkował się Marcin młodszemu księciu. Postępowanie Marcina było więc konsekwentne. Arcybiskup opowiadał się zawsze po stronie legalnego księcia i nigdy nie stawał w obozie buntowniczym. Zupełnie inaczej będzie w następnym okresie naszych dziejów, w czasach rozbicia dzielnicowego Polski. Wówczas biskupi solidarnie z całym możnowładztwem będą starali się osłabić władzę książąt. I często znajdziemy ich wśród przywódców różnych buntów. Na głowy piastów posypią się wtedy klątwy dostojników kościoła, a idealem biskupa zostanie ogłoszony Stanisław ze którego kult szerzyć się będzie w Polsce na przestrogę książętom. Ale to już dzieje innego okresu, którym tu się nie zajmujemy. W okresie początków polskiego chrześcijaństwa Kościół był częścią państwa i dobrze służył monarchii. Że tak rozumiano wówczas wzajemny stosunek państwa i Kościoła, odczytać można z następującej ciekawej refleksji kronikarza Galla, cudzoziemskiego mnicha przebywającego na dworze Bolesława Krzywoustego. Tak jak święci mężowie czczeni są dla swych dzieł dobrych i cudów, tak też królowie ziemscy i książęta wywyższani są zwycięskimi wojnami i triumfami. A jak zbożną jest rzeczą w kościołach głosić kazania o żywotach świętych i męczeństwach, tak chwalebnym też jest w szkołach i palacach wysławiać tryumfy i zwycięstwa królów i książąt. A jak żywoty świętych i ich męczeństwa opowiadane po kościołach skłaniają myśli wiernych ku religii, tak dzieła rycerskie i zwycięstwa królów i książąt rozgłaszane po szkolach i zamkach zagrzewają umysły rycerzy do dzielności. Również jak pasterze Kościoła Bożego powinni szukać korzyści duchowej dla dusz wiernych, tak obrońcy kraju starają się rozszerzyć jego honor i sławę i doczesną chwalę. Godzi się bowiem, by słudzy Boga w tych rzeczach, które dotyczą Boga, duchem posłuszni byli Bogu, zaś w tych, które są cesarza, okazywali cześć i pełnili służby książętom świata. Rozdział dziewiąty Nowe obyczaje Chociaż biskupi byli posłuszni swym monarchom, nie znaczy to by sami nie wywierali także wpływu na nich Książę szanował dostojników kościoła jak równych sobie bo przecież byli pomazańcami bożymi i reprezentowali władzę duchowną Nawet tak potężny władca jak Chrobry oddawał im honory książęce Za przykładem panującego Szło jego otoczenie i niewielu lat było trzeba, by w środowisku możnowładczym i rycerskim autorytet biskupi stał się mocno ugruntowany. Chrześcijaństwo, które długo nie mogło wyprzeć wierzeń i obyczajów pogańskich u ludu, w górnej warstwie społeczeństwa przyjęło się i wywierało poważny wpływ kulturalny. Kościół niósł z sobą kult określonych świętych, którzy mieli służyć za wzory dla wiernych. I w miarę rozpowszechniania się tego kultu, niektóre nowe obyczaje, obce dawniej Słowianom, przyjmowały się w Polsce. Święci, których w X, X XI i XII wieku czczono w naszym kraju, byli bliscy możnym i rycerstwu. Kościołowi polskiemu w tym okresie zależało głównie na chrystianizacji tych właśnie warstw społecznych, nie propagował on więc patronów wywodzących się z gminu, lecz ukazywał ideał dobrego chrześcijanina na przykładzie ludzi znakomitych tak pod względem pochodzenia, jak majątku i znaczenia w świecie. Niektórych z nich już poznaliśmy. Święty Wojciech był synem książęcym spokrewnionym z kilkoma dynastiami panującymi. Święty Bruno z Kwerfurtu był możnym grafem posiadającym równie świetne koligacje. Święty Benedykt Eremita pochodził ze znakomitej rodziny włoskiej z Beneventu. Jego towarzysz Jan był w życiu świeckim towarzyszem weneckiego księcia Piotra Orseolo, który później zasiadł na tronie węgierskim. Wszyscy oni należeli więc do najwyższej arystokracji. Obracali się wśród królów i książąt zarówno w okresie życia świeckiego, jak i po przyjęciu sukni duchownej znali osobiście cesarza i byli jego ulubieńcami. Z patronów obcych, czczonych już wcześniej w kościele, wielkim powodzeniem cieszyli się na terenie Polski święty Jerzy, święty Maurycy, święty Wacław, święty Lambert, święty Wawrzyniec, a wszyscy oni reprezentowali też górę społeczną. Święty Wacław, pod którego wezwaniem wzniesiono pierwszą katedrę krakowską, był panującym księciem Czech. Święty Jerzy zaś, któremu już Mieszko pierwszy poświęcił kościół w Gnieźnie, to ulubiony patron rycerstwa. Wizerunki przedstawiają go na koniu uzbrojonego, a nawet walczącego ze straszliwym smokiem zagrażającym pięknej dzieweczce. Kult świętych zastąpił panom polskim dawny kult bogów pogańskich. Jak niegdyś Słowianie nieśli przed wojskiem posągi lub symbole bóstw, tak teraz zjawiły się w wojsku krzyże. Za czasów Krzywoustego, jeśli wierzyć Gallowi, wśród rycerstwa wyruszającego na wyprawę wojenną uwijali się biskupi, rozdając błogosławieństwa i zagrzewając do boju. Przed bitwą zaś całe wojsko wysłuchiwało mszy polowej, a rycerze przystępowali do komunii. Nie należy natomiast wnioskować ze znanego zwrotu kronikarza o pułku św. Wojciecha Jakoby oddziały rycerstwa miały swych świętych patronów. Chodzi tu po prostu o chufiec arcybiskupa, nazwany tak przez Galla od wezwania katedry gnieźnieńskiej. Dawniej poszczególne ziemie i rody miały własnych lokalnych bogów. Teraz chrześcijaństwo było religią ogólnopaństwową, ale stare przyzwyczajenia sprawiły, że niektóre możne rody obierały sobie patrona spośród świętych. I same organizowały jego kult. Tacy więc gryfici upodobali sobie świętego Klemensa. Jego imię nadawali dzieciom przy chrzcie, stawiali mu posągi i kaplice, starali się zapewne o jego relikwie. Część relikwii świętych i handel nimi rozpowszechniony na zachodzie łatwo bowiem przeniknęły do Polski. Zastąpiły one w pewnym stopniu pogańskie amulety, choć całkowicie ich nie wyparły. W każdym razie relikwią przypisywano moc nad przyrodzoną, to też posiadanie ich stawało się ambicją ludzi bogatszych i znaczniejszych. Starano się otrzymać je jako nagrodę za zasługi dla chrześcijaństwa, albo też kupowano za drogie pieniądze. Wielkie zapotrzebowanie na nie i naiwna wiara sprzyjały fałszerstwom, w których wyniku bardziej pokupne relikwie cudownie się rozmnażały. Także z czczonych w Europie szczątków ciał niektórych męczenników można by złożyć nieraz po kilkanaście ich postaci, a i te musiałyby mieć więcej niż po pięć palców u rąk i co najmniej podwójne uzębienie.